To są informacje Polskiego Radia 24. Trump straszy Zachód grozi wycofaniem Stanów Zjednoczonych z NATO. Skąd te słowa pytamy eksperta. Znamy motywy prezydenta. Chodzi o blokowanie części nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Orden zapewnia na stacjach nie zabraknie paliwa. To drugi dzień z obniżonymi cenami benzyny. Minęła 13. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Czy Stany Zjednoczone opuszczą NATO? Na razie to jedynie pytanie, ale zadajemy je nie bezpodstawnie. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph Donald Trump grozi wycofaniem USA z NATO, określa przy tym sojusz mianem papierowego tygrysa i krytykuje za odmowę pomocy w odblokowaniu cieśniny Ormus. Tych słów nie należy brać na poważnie, uspokaja Amerykanista dr Karol Schulz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 Do przyszłości USA w NATO odniósł się też szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio w wywiadzie dla Fox News powiedział, że Biały Dom zweryfikuje i przeanalizuje dalszą obecność kraju w sojuszu. Złożyli ślubowanie. To o dwojgu nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Tylko oni otrzymali zaproszenie na uroczystość w Pałacu Prezydenckim, mimo że trzy tygodnie temu sam sejm uzupełnił sześć wakatów w Trybunale. Skąd taki ruch głowy państwa? Szef Prezydenckiej Kancelarii Zbigniew Bogucki wskazuje na chronologię.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 Jest też drugi powód, jak dodawał Zbigniew Bogucki. Prezydent chce, by możliwe było orzekanie Trybunału w pełnym składzie. Pełny skład to 11 sędziów, a łącznie w TK zasiada ich 15, a przynajmniej powinno zasiadać 15. Prezydent musi odebrać ślubowanie od wszystkich nowo wybranych sędziów, mówi nam były prezes TK, profesor Marek Safian. Taka sytuacja utrzymująca się dłużej, czyli brak przyjęcia ślubowania od wszystkich nowo wybranych sędziów, oznacza że będzie się pogłębiał chaos w Trybunale Konstytucyjnym. To nie jest y, sytuacja, w której nastąpiłaby jakakolwiek poprawa, wręcz przeciwnie. Co jeśli prezydent nadal będzie blokował pozostałą czwórkę? Nad planem B pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest uzbrojony i nie chce się poddać. To kolejna godzina negocjacji z napastnikiem, który rano wtargnął do jednej z fabryk w Łodzi. To były pracownik tej firmy. Oddał strzał, ale na szczęście nikogo nie zranił. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Łódź, Miłosz Warszawski.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 Teren zakładu jest zabezpieczony. W akcji biorą też oczywiście udział jednostki specjalne. Relacjonował Miłosz Warszawski z Polskiego Radia Łódź. Motywy działania mężczyzny pozostają nieznane. Kierowcy szturmują stacje benzynowe. To drugi dzień z obniżonymi o ponad złotówkę cenami paliw. Na naszych stacjach widzimy wzmożony ruch, przyznaje prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Wczoraj był jeden z historycznych dni w, w Orlenie. Na godzinę 22 mieliśmy ponad 30 tysięcy litrów paliwa sprzedanego. Średnio to jest około 20-20 kilku. To pokazuje skalę zainteresowania i oczekiwań Polaków na to, aby ceny były inne. A najtańsze paliwo w Europie kusi obcokrajowców. Widać to między innymi w Suwałkach, niedaleko granicy z Litwą. No, dla nich wystarczy złotóweczka na litrze i nawet przy okazji zakupów wszystkie swoje pieniążki, które mają z dzisiejszego dnia zakupów, które zostają, wydają tutaj co do grosza na stacji paliw. No Myślę, że żebyśmy nie sprzedawali tańszego, bo dla nas zabraknie. Nie zabraknie. Prezes ordenu zapewnia, że koncern ma wystarczające zapasy paliwa. Rząd z kolei monitoruje tak tzw. turystykę paliwową. Na razie jednak nie ma decyzji o ewentualnych ograniczeniach dla kierowców z innych państw. Maksymalna cena benzyny to dziś 6,21 7,66 płacimy za olej napędowy. To były informacje Polskiego Radia 24. 1 kwietnia z mało wiosenną pogodą. Na południowym wschodzie leje deszcze, w górach znów sypie śnieg. Pogodniej jest na zachodzie, północy i w centrum. Termometry pokazują od 10 do 13 stopni. Chłodniej jest w strefie opadów. Na Podkarpaciu dziś tylko 5 stopni. Klima bardzo zanieczyszczone jest powietrze w Kielcach, w Szczecinku, na Pomorzu. Jego jakość jest dostateczna, a w Bydgoszczy umiarkowana. Poza tym powietrze jest raczej dobrej lub bardzo dobrej jakości. 45% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do końca dnia nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. Klimat. Reklama.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 E Dzień w polskim radiu 24. 8 minut po godzinie 13. Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Kamila Kuzar, szczepan Pawłosek, wiktor Sudyka i Jakub Kukla kłaniamy się nisko, zostajemy z państwem do godziny 16. Tak owszem, o sporcie też dziś będziemy rozmawiać. Chodzi oczywiście o piłkę nożną. Zaczynamy jednak od spraw politycznych. Jest z nami profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.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 w tym wypadku w wymiarze y, działalności, aktywności Trybunału Konstytucyjnego. Ale w mojej ocenie robi to y, z pełną premedytacją, tak bym może powiedziała. Y, pan prezydent jest zwolennikiem y, ustroju prezydenckiego, y, w którym y, w zasadzie rolą prezydenta jest również podejmowanie bardzo ważnych decyzji politycznych. Można powiedzieć w skrócie rolą prezydenta jest również rządzenie.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 No tak, to było wiosną, jasno, to, to było 1 czerwca nawet. Wszystko się zgadza. Natomiast proszę zauważyć, że e, Trybunał Konstytucyjny to w tej chwili nie jest e, łatwa instytucja w obsłudze. Po pierwsze e, dlatego, że e, na czele Trybunału Konstytucyjnego stoi, e, stoi pan Święczkowski, który jest zawodnikiem ciężkiej wagi, i każdy, kto wejdzie w skład e, Trybunału Konstytucyjnego, każda z, os z osób musi mieć również poza predyspozycjami, e, e, jak gdyby podkreślonymi w pracy zawodowej predyspozycje osobowościowe, bo to będzie zwarcie na na najwyższym, e, na najwyższym stopniu. Ja myślę, że poszukiwanie.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 Demografia wcale nie służy y, y, nie służy Prawu i sprawiedliwości y, i swoimi wypowiedziami na pewno nie, przekonu nie przekonuje do Prawa i sprawiedliwości ani młodych ludzi, y, ani chociażby rolników i tych, którzy no Odpłynęli jako elektorat do Brauna, również swoją retoryką nie przekona. A nie ma Pani wrażenia, że wokół PiS, -u ostatnio jakby trochę ciszej, do niedawna dość dużo mówiliśmy o wewnętrznych sporach, które zresztą były wynoszone na zewnątrz, a od trzech tygodni spokojniej. Może spokojnie, ale te spory się na pewno nie zakończyły. Proszę zobaczyć, że dojdzie bodajże dzisiaj do spotkania Mateusza Morawieckiego z, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dzisiaj albo jutro. I mamy przecieki, informacje, że ma być to rozmowa o ewentualnej koalicji, o próbie połączenia sił w wyborach. Więc te spory... Nie ucichły, natomiast one się przeniosły na inny poziom, są może mniej medialne. No ale jakby posłuchać komentarzy przed dwoma, trzema miesiącami, to wydawało się, że rozpad Prawa i Sprawiedliwości właściwie jest już wyłącznie kwestią czasu. A ten temat chyba ja... też zniknął. Ja mam wrażenie, że to jest kwestia czasu pomimo wszystko, chociaż optowałam za tym, że to będzie kwestia przełomu marca i kwietnia, kiedy Morawiecki wyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości albo zostanie z niego wypchnięty. Natomiast nadal uważam, że liczy głosy i poszukuje poparcia i pomysłu na swoją obecność w polityce. I być może jeszcze trzeba będzie na to poczekać, ze względu na to, że będzie działał na rzecz takiego efektu nowości, nowego otwarcia jak najbliżej wyborów parlamentarnych. A może czekasz kandydat na premiera się potknie i wtedy mógłby wskoczyć w jego miejsce? Myślę, że on nie ma szansy już wskoczyć w miejsce Czarnka. Jeżeli Czarnek zostanie za, zastąpiony, to na pewno nie przez Morawieckiego, bo... Proszę zauważyć, że Morawiecki jest w swoich poglądach i retoryce zbliżony do takiego centrum konserwatywnego, no powiedzmy do centrum konserwatywnego, a to jest flanka zajęta i przez PSL i przez Tuska w jego wypowiedziach, w jego narracji bardzo często, więc tu miałby problem do do odróżnienia się od potencjalnych kandydatów. Jeżeli yy, Kaczyński zdecyduje, że Czarnek się nie sprawdził i wycofa go z, z roli tak zwanej lokomotywy wyborczej, to myślę, że zastąpi go ktoś z młodszego pokolenia. To na koniec popatrzmy jeszcze na jeden z najnowszych sondaży. To jest badanie zrealizowane przez IBRIS. Wynika z niego, że największe partie tracą i Koalicja Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość, także Konfederacja, także Konfederacja Korony Polskiej zyskuje Lewica. To jest efekt działalności marszałka Sejmu, jego wyrazistości? Zdecydowanie ja sądzę, że lewica będzie jeszcze bardziej zyskiwała na, na działaniach, zachowaniu, wypowiedziach marszałka Czarzastego. I czy chciał, czy nie chciał, stał się lokomotywą dla tego ugrupowania. I na pewno na, na tym, że, na fakcie, że marszałkiem jest Czarzasty człowiek z Nowej Lewicy, przewodniczący Nowej Lewicy, nowa lewica ugra jeszcze troszeczkę więcej. Służy mu konflikt z prezydentem, czy też pewne wycieczki pod adresem prezydenta i wicewersa prezydenta pod adresem marszałka sejmu? Tak, oczywiście. To jest pewna forma polaryzacji i podnoszenia emocji na, na jakiś odpowiedni poziom, po to, żeby wykorzystać właśnie w działaniach politycznych emocje obywateli. Zobaczymy, jak będzie się to układało w najbliższych tygodniach tematów. Cały czas nie brakuje. Mamy o czym rozmawiać i wszystko wskazuje na to, że cały czas będziemy mieli. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Dziękuję Proszę bardzo. raz jeszcze pozdrowić męża. Proszę uważać na różnego rodzaju psikusy z jego strony, czy też ze strony polityków. Wszystkiego dobrego i spokojnego dnia. Profesor Danuta dobrego. Plecka, Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję.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 Minęła 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Prezydent Donald Trump rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Amerykański przywódca mówił o tym w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Telegraph. Dodał, że powodem jest brak wsparcia ze strony sojuszników w konflikcie z Iranem. Do słów Trumpa odniósł się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, powiedział szef MON. Dodał, że Polska musi zabiegać o stabilność sojuszu.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 Jutro Donald Trump ma wygłosić orędzie do narodu. Tematem będzie wojna z Iranem. Według amerykańskiego przywódcy konflikt może zakończyć się w ciągu dwóch, może trzech tygodni, a jego celem jest powstrzymanie Teheranu przed zdobyciem broni nuklearnej. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwojga z sześciorga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie złożyli Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Powinni oni niezwłocznie rozpocząć pracę, mówił szef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 Prezydent wciąż nie podjął decyzji co do przyjęcia ślubowania od pozostałych sędziów. Jak powiedział Zbigniew Bogucki, analizy cały czas trwają. Do tego wątku wrócimy w informacjach o 14.00. A teraz jeszcze najnowsze maksymalne ceny paliw. Jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,23 za litr, a za olej napędowy nie więcej niż 7,65 za litr. To jednak 4-5 groszy więcej niż dzisiaj. Jakich cen możemy spodziewać się w kolejnych dniach i tygodniach? Nie można nic zagwarantować, mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Nie mamy wpływu na to, czy ropa na giełdach będzie kosztowała 9 zł, 10, 15 czy 5. To jest mechanizm niezależny od nas, od, od żadnego państwa. Wszystkie państwa wprowadzają swoje rozwiązania. Wczoraj Orlen sprzedał rekordowe ponad 30 milionów litrów paliwa. Zwykle to około 20 milionów. Dzień w Polskim Radiu 24 33 minuty po godzinie 13 Stan Stan Dnia z obwieszczenia ministra energii wiemy, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 ,23 zł, i dwadzieścia grosze. 98, i grosze, a oleju napędowego 7 ,65 zł. i Jeśli turystyka paliwowa do Polski znacząco wzrośnie w związku z tymi właśnie niższymi cenami, niewykluczone jest wprowadzenie mechanizmów, które ograniczą taką praktykę, poinformował minister Miłosz Motyka. My łączymy się z naszym czeskim korespondentem Wojciechem stopą. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, czy przy polsko-czeskiej granicy widać zwiększone zainteresowanie stacjami benzynowymi po polskiej stronie? Tutaj, gdzie jestem, czyli w Bogatyni, nie ma mowy o jakichś masowych wyjazdach Czechów po paliwo. Kolejki się nie tworzą. Trochę inaczej ta sytuacja może wyglądać w innej części kraju, na jego wschodnim krańcu, czyli na Śląsku Cieszyńskim, gdzie żyje znacznie więcej osób i tamte tych wyjazdów Czechów po paliwo w Polsce może być więcej. Jeśli chodzi o ceny, to ja jadąc dzisiaj rano z Pragi porównywałem te ceny na stacjach w Libercu i Gródku nad Nysą, czyli jeszcze po stronie czeskiej z tymi, które obowiązują w Bogatyni, gdzie teraz jestem i trochę bliżej granicy w Kopaczowie. No i tutaj różnica w cenie oleju napędowego wynosi od 60 do 90 groszy za litr w porównaniu z Czechami. W przypadku benzyny ta oszczędność jest jeszcze bardziej zauważalna i sięga nawet złotówki i 10 groszy oczywiście w zależności od tego, które stacje porównujemy. Natomiast, tak jak mówię, wielkich kolejek na razie nie ma. Te osoby, z którymi rozmawiałem, tankują raczej przy okazji przedświątecznych zakupów. A o tym, że paliwo w Polsce jest od wczoraj znacznie tańsze, dowiedziały się głównie z czeskich mediów. O to co usłyszałem od Czechów tankujących w Polsce.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 Na stację paliw w Bogatyni, na której byłem przed chwilą, przyjeżdżają głównie Czesi. Tymczasem w innym miejscu, które odwiedziłem, w Kopaczowie, przy trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec, spotkałem przede wszystkim Niemców przyjeżdżających z Żytawy i okolicznych miejscowości. Oni mówili też o dużej różnice, różnicy w cenie w porównaniu z Niemcami. Natomiast o obniżce cen na stacjach, w tych polskich stacjach, wielu z nich dowiedziało się pocztą pantoflową. Posłuchajmy.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 Rząd Andrzeja Babisza na razie też zwleka z jakąkolwiek poważną interwencją, jeśli chodzi o ceny paliw. Andrzej Babisz, szef czeskiego rządu, w ostatnich dniach próbował wpłynąć na największe koncerny paliwowe, w tym Polski Orlen, żeby te koncerny obniżyły swoje marże. On zarzucił im wręcz nieuczciwe praktyki, zarzucił im wykorzystywanie sytuacji na Bliskim Wschodzie i na rynku paliw do maksymalizacji zysków. Orlen Unipetrol, który jest właścicielem obu rafinerii w Czechach, który też ma prawie 450 stacji benzynowych w tym kraju, zaprzeczył, jakoby zawyżał swoje marże i skomentował, że jego ceny kształtują standardowe mechanizmy rynkowe. No i w poniedziałek doszło do takiego spotkania premiera Babisza i kilku ministrów z przedstawicielami pięciu największych dystrybutorów paliw w Czechach, w tym właśnie z Orlenem. Odbyła się dyskusja na temat obecnej sytuacji. Dzisiaj było ponowne spotkanie z taką nadzieją na jakieś porozumienie w sprawie marsz. Na razie wyników i szczegółów tego spotkania nie znamy. Natomiast jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu w Pradze mogą już zapaść konkretne decyzje i tutaj oprócz ustalenia maksymalnych marsz dystrybutorów w grę wchodzi jeszcze jeden scenariusz, czyli obniżenie akcyzy na paliwa, tak jak zrobił to poprzedni rząd. Rząd Petra Fiali w 2020 z tym drugim roku, gdy ceny paliw podobnie jak teraz wystrzeliły. No i zobaczymy w jakim stopniu to przełoży się na tę turystykę paliwową pomiędzy Czechami a Polską. Wojciech Stobel, nasz czeski korespondent, dziś wyjątkowo z Bogatyni. Dziękuję bardzo. Dzie Gość Polskiego Radia 24.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 i można wprowadzić e, zakaz sprzedaży dla cudzoziemców po prostu. E, czy któryś z tych rozwiązań ma jakieś ewidentne plusy? Um, one mają i plusy i minusy. To są w, ingerencje w rynek, e, które są efektem e, tych problemów, które wystąpiły w tej chwili. Natomiast musimy się generalnie jako Europa, ale również jako Polska zmierzyć z tym problemem, jako że e, bardzo szybko ten problem nie zniknie. Problem związany z podażą e, paliw płynnych, w tym również ropy surowej, no, będzie niestety funkcjonował i dlatego też Międzynarodowa Agencja Energetyki e, zaleca e, i apeluje,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 No już w tej chwili y, Komisja Europejska, a właściwie Komisja Jęgawicent, Jewgelsen y, y, y, y, y, sugerował, że prawdopodobnie będzie również... Y,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 Poprzednim systemem kopalnia wujek, głównicy kopalni wujek, te pierwsze ofiary stanu wojennego w mm. 1981 roku przejdą do historii. Kopalnia wujek jest symbolem przywiązania świązaków y, do wolności, do zasad etyczno-moralnych, również w życiu publicznym.